implozyjna w grobie generała Jaruzelskiego prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego 483 masoneria urokliwa na Giełżyńskiego T.W. Jerzy Stefański PDO 133, afera podsłuchowa, FO 341, mam w sakramencie czcić, ze zbioru moralia. PDO 132, zarys estetyki hazarów, von Stefan Kosiewski, studia Slawika et Kazarika, pigeon art. mieliśmy szczęście w nieszczęściu. Ten stan był ogromny na bałdę. Ja powiem szczerze, że modliłam się przez cały czas leżąc na podłodze, żeby nas nie zabili. Byłam przekonana, że nas zabiją. Jak mnie uderzali moją głową o podłogę, byłam przekonana, że umrę. Byłam przekonana, że chcą mnie zabić. Byłam przekonana, że jego za chwilę zabiją. Modliłam się, żeby tego nie zrobili. Tam po wszystkim człowiek czuje się bezpieczny? Nie. Boję się teraz powiekolwiek czym nie odpowiedzi, boję się sama zostać. Boję się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serwus, bracia, rozmiłowani w prawdzie i siostry, szanowni państwo, których newsy nie podgrzewają i dlatego nie są państwo jak niektórzy nazbyt jeszcze porywczy policjanci w PL, Rosy, widzisz Pidgen Art, Rumaki za wyłączeniem frustrata Jacka Kurskiego, który nie załapał się niestety jako prezes telewizji polskiej na święto flagi 2 maja 2015 roku w Knurowie. Uroczystość podniesienia ciała Dawida zastrzelonego przez policję z murawy boiska czwartoligowego klubu amatorskiego piłki nożnej w diecezji księdza Wiktora Skworca T.W. Dąbrowski do odrębnego potraktowania w postępowaniu nakazowym ofiary, która odważyła się już raz donieść do prokuratury na policjantów za to samo, i dochodzenie umorzono oczywiście bez podania przyczyny. Natomiast rządzący, Kaczyński, Błaszczak i Ziobro nie będą wracać z premier Szydło do pierwotnego, nieudanego zastraszenia Twardziela. Bo i po co? jeżeli życia z pewnością to nie przywróci ani Karolinie, ani Magdalenie, ani Leperowi, ani nawet samemu Janowi Pawłowi I, na którego śmierci nie skorzystali najwięcej chyba Jarosław Kaczyński i prowokator Mariusz Kamiński. Znowu za to samo na posadzie ministra od tajnych służb w Polsce chlubiących się ostatnio przymykaniem debila dającego się nabrać na łapówki we wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Biorąc miesięcznie pensję za samo tylko robienie za członka zarządu Polskiej Grupy Węglowej w takiej samej wysokości. Takie sobie nie można powiedzieć, że dobre. Koń by się posypał znowu pojezdni gorącymi kasztanami. Niedobrze się stało że po terrorystycznym zaiste pomyśle trockisty Adama Michnika, wychowanka Żydomasona Słonimskiego, na destrukcyjne dla Kościoła Świętego i narodu polskiego. Pochowanie nie cieszącego się nigdy na dobrą sprawę, a już z pewnością nie pod koniec kariery politycznej. Nie poszlakowaną ani pracą, ani reputacją, uzależnionego tak od zgubnego wpływu brata, jak i od słabego alkoholu. Winko czerwone Lecha Kaczyńskiego w podziemiach rzymskokatolickiej katedry na Królewskim Wawelu Wspólnie z nazwaną nawet gołosłownie czarownicą przez księdza, doktora i dyrektora Radia Maryja, tak zwaną małżonką, przez lata dzielącą stół i łoże zaledwie po ślubie cywilnym, z młodszym od siebie o siedem lat pięknisiem i przystojniakiem, Lekko duchem, jak się patrzy u Moliera, za to tylko, że zaprosiła do pałacu prezydenckiego córkę Żydów i łubowców Olejnik z drugą nielepszą, aby te wygłosiły tam bezbożnie pochwałę skrobanek zabijania Polaków poczętych w łonie matki Polki przez większych z pewnością morderców od doktora Mengele, gdyby tak Żyd sprawiedliwy chciał na palcach archaiczną modłą policzyć ofiary ezoteryków etnicznego pochodzenia takich jak minister zdrowia w rządzie Kaczyńskiego doktor Bogusław Piecha z Rybnika znany w Rybnickim Okręgu Węglowym, jako Skrobak, któremu pozytywną opinię wyrabiała ostatnio przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w tej samej gazecie diecezjalnej Skworca, gość niedzielnej, opanowanej jeszcze za ubeckiego księdza patrioty Piskorza przez Żydołubowców która dzisiaj występuje w obronie popsutej reputacji księdza Kazimierza Sowy. Ta sama dziennikarka gruszka strzeladzi, która żółtą flegmą zawiści grafomanki kierowana, boć raz tylko spotkałem i uprzejmie odmówiłem zainteresowania samą osobą, jak i jej twórczością wątpliwej jakości, Ustawiła za to negatywnie, ba, wrogo, a kto wie, czy nie antysemicko nawet, profesora doktora Leonarda Neugera w Szwecji. W czasach moich studiów w Sosnowcu młodego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, z którym Wszyscy studenci Wydziału Filologicznego byli naówczas na ty. A owszem, albowiem Leon dawał się lubić młodzieży studiującej za niewątpliwe walory umysłu, którymi emanował ożywiająco eks-katedra na środowisko chłopo-robotnicze we większości jak za dotknięciem palca Jupitera, pod sklepieniem komnaty sykstyńskiej, kojarzące aluzje intelektualne w mig, bystro. Ale nie wszyscy przepijali zawartą znajomość wódką w szklance od artysty i profesora malarstwa, jury, Wypożyczoną z mieszkania jego przy hotelu Katowice na tę chwilę, jak my, samotrzeć, z jeszcze jednym przyjacielem poezji polskiej. Złączeni na tę okazję tak zwaną przyjaźnią dozgonną. Zatem niedobrze się chyba stało, że znowu za podszeptem Mefistofelesa podłożono w stolicy tym razem kolejną bombę pod grobem ojca założyciela Rzeczypospolitej Polskiej utworzonej w oparciu o bandyckie porozumienie w Magdalence a także na bazie teatralnej szopki tak zwanego okrągłego stołu z stoliczkami przy prawniczym zasiadali wyznaczeni do wypromowania przed kamerami TVP na naczelnych wolnomularzy obediencji po PRL-u profesor Andrzej Col, tudzież docent Jarosław Kaczyński. A mianowicie, niezbaczając, za zgodą córki po generale Jaruzelskim Oddzielono po śmierci małżonki pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 i kawalera Orderu Budowniczych PRL-u, po jej śmierci jego ślubną, pozostawiając w prowokacyjny sposób. U boku agenta KGB o pseudonimie Wolski, niebezpieczną dla przyszłych pokoleń Żydów i Polaków, próżnię osobową. Albowiem czym innym jest taki, dajmy na to, pedał, który w życiu nie spał z babą, a czym innym wojskowy? Po śmierci, który utrzymywał całe życie, że jest ojcem Moniki Jaruzelskiej, mimo że w sztywnym gorsecie i w okularach chodził utrudniających widoczność. Zaś ta nie dała sobie ustalić sądownie rodzicielstwa. Nie wyparła się amoralnie pochodzenia żydokomunistycznego po nieparszywym jednak ojcu, jak Marta Kaczyńska, wnuczce Polechu Kaczyńskim, uprzyjemniła beztrosko przyszłe życie, nie bacząc, iż próżnia wytworzona przez matkę lekkich myśli czy obyczajów brakiem ojca jest tak samo niebezpieczną odchłanią, jak wytworzona lekką ręką w grobie generała Ludowego Wojska Polskiego i Wojska Polskiego Jaruzelskiego monitorowanym 24 godziny na dobę przez ludzi ministra Błaszczaka. Uwaga, idioci, monitorowani i kontrolujący dilerów. Przez kamery służące za kasy fiskalne dla kurew uganiających się za frajerami na starym rynku we Wrocławiu Uwszeol nie jest pustką ontologiczną przecież w diecezji księdza kupnego z Dąbrowki Wielkiej koło Czeladzi za młodu przyuczonego na biskupa przy Skworcu TW Dąbrowski pustką filozofa, która zgodnie z prawem termofizyki Macierewicza powinna zagrozić w każdej chwili potężnym wybuchem implozyjnym, porywającym do diabła wszystkich pogrobowców fałszywej zgody, naiwnych, bo dobrych ludzi, ze złoczyńcami, ubogaconymi po dokonanym szabrze miedzianego drutu transformacji ustrojowej, bez używania paralizatora i bez strzelania na wiwat za całe zło, które szubrawcy i pasożydy na narodzie polskim chciałyby czynić maluczkim i ubogim do skończenia świata a jeszcze wyjść z tego z owsiakiem bezkarnie po sądnym dniu, niczym oprawcy Igora Stachowiaka i zleceniodawcy mordu na Magdalenie Żuk. W ostatnich dniach żywią płonnie nadzieję, że w piekle nie zmoczą. Paralizatorem et... Wiesia, małpa, wiesia Goluch. Każdy Żyd ma prawo iść na mecz, ale nie każdy debil może prowokować na sektorze polskiej drużyny wojskowej na stadionie CWKS Legia. To przytoczenie z mailu. Wyjaśniając raz jeszcze, innymi słowy mówiąc, może innowatorskie to miało być, ze Żydomasona punktu niedowidzenia. Takie prowokacyjne wchodzenie Polakom z butami na sektor. Jeżeli debil, wartościując, nie oceniając filozoficznie nikogo, chciał zachowaniem głupiego, odbiegającym od normy, to znaczy od postępowania przyjętego przez większość za normalne kibicowanie w sektorach, podzielonych przez organizatorów igrzysk, przecież nie bez kozery na sektory dla swoich i dla przyjezdnych. Na stadionach piłki nożnej całego świata szalikiem chciał nauczać Marcin Marcina tolerancji w stosunku do infantylnych debili szalikowcami z pogardą zwanych. Natomiast nie sposób, nie dostrzec obiektywnie z troską na powszechnie już znanym filmie tu kliknij, jeśli nie widziałeś jeszcze szalikowca, że krzycząc dosłownie a już zapewne nikt z krzyczących nie miał zamiaru. Przytaczam wątpliwości obrażania, wyzywania, bo ktoś uzurpuje sobie jakąś wyższość nad innymi. Koniec przytoczenia. Nic takiego, droga małpa wiesia, z pewnością nie mogło mieć miejsca na trybunach CWKS Legia Warszawa w stosunku do Jacka Kurskiego. Bliźniaka Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej Michnika, który to bliźniak, nietrockistowski korowiec Michnik, sam kazał mówić na siebie w przeszłości pieskaczyńskiego, niczym prosty dominikanin w obliczu najwyższego swego budowniczego. Za takowego robił dla Adasia Michnika słonimski. Żydowski kolega Tuwima, który nie mierząc sił na zamiary polek na Babie w Zakopanem 27 grudnia za Stalina. Nikt nie strzelił także do debila z ostrej strzelby, która wystrzeliła niczym teatralna dubeltówka na scenie raz a dobrze bo celnie i dla sportu, do Dawida na boisku amatorskiego klubu w Knurowie na Górnym Śląsku, jeżeli zabity wydalił się w pełni świadomie i samowolnie z ogrodzonego siatką sektora dla miejscowych kiboli, a zatem mógł liczyć się ze zamiarem sprowadzenia na siebie zagrożenia funkcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z broni osobistej i do wyeliminowania go w konsekwencji z zimną krwią, jak Igora Stachowiaka załatwiono i wiele, wiele innych. Na łączce pogrzebanych po 45 wyklętych ofiar apartheidu kryptosyjonistycznego w tak zwanej Polsce po Magdalence z udziałem Jaruzelskiego oraz obu braci Kaczyńskich reprezentowanych per procura w Magdalence jak i przy tak zwanym Okrągłym Stole. Zgodnie z tajnym załącznikiem do obu porozumień państwowo-twórczych o uniknięciu niepotrzebnego dublowania klanów, to jest podwójnego reprezentowania rodzin, przy występowaniu w publicznej telewizji dla picu. Polichromia, natomiast bracia i siostry. Wykonana w kościele mariackim w latach 1890-1892 przez Jana Matejkę, przy której realizacji współpracowało z mistrzem wielu jego najlepszych uczniów, później uznanych za wybitnych malarzy, między innymi Antoni Gramatyka. I Edward Lepszy, z obiektywnie wielce zasłużonego dla ojczyzny naszej małopolskiego rodu Lepszy, herbu Arma, z którego od lat postulowany przeze mnie na urząd senatora małopolski Tadeusz Lepszy, właściciel szkoły nauki jazdy Arma w Krakowie, ten mógłby na przykład jeszcze przetłumaczyć księdzu Dziwiszowi z W. Don Stanislao z przełożeniem rodzinnym na Platformę Obywatelską, że Karol Wojtyła bardzo dobrze wiedział, co zrobił, ustawiając w signum biskupa pod Krzyżem Chrystusowym literę M wielkie symbolizującą przecież nie Maryję, królową korony polskiej, ale masonerię, albowiem Lilia, wszechobecna w nieskończoność, między innymi właśnie w polichromii krakowskiej, Bazyliki Mariackiej. Od zawsze w kulturze polskiej, europejskiej i światowej, symbolizowała, symbolizuje i symbolizowała będzie na wieki wieków Boga Rodzicę Maryję zawsze dziewicę nie zaś jedna jakaś największa chociażby litera wywodzona z czterech liter które Piłat w Multiverse Theater in Progress Herody, Heroden Spiel. Pigeon Art Fon Stefan Kosiewski, laserem podczerwonym na podświadomość dla podhańbienia Pana naszego, wypalać karze na drzewie życia Ojcu Jego, oddawanego na koniec na oznaczenie owocu żywota naszego. Amen. Ku pokrzepieniu serc z Frankfurtu nad Menem, Czytał Stefan Kosiewski. masoneria urokliwa na Giełżyńskiego, TW Jerzy Stefański, PDO 133. Obsadzony przez Jarosława Kaczyńskiego, grupa Windsor, na pozycji redaktora działu w tygodniku Solidarność, Wojciech Giełżyński, Loża Wolność Przywrócona i Loża Kultura, jako TV Jerzy Stefański pisał raporty dla Służby Bezpieczeństwa ze zagranicznych wojarzy, a przyznał się do nieetycznej strony swego życiorysu po zdemaskowaniu agenta Służby Bezpieczeństwa przez kolegę dziennikarza. Zatem pora chyba najwyższa, ażeby Jarosław Kaczyński używane tytuły doktor prawa i naczelnik państwa, przyznał się do zatrudnienia z pobudek chuligańskich w organie Komisji Krajowej Nowego, Zależnego, Niesamorządnego Związku Sitwy po Magdalence kilkunastu poubeckich agentów Służby Bezpieczeństwa. Dziś, Boże Państwu z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski, epigram ze zbioru Moralia na Dziełżyńskiego. Chodzi o Wojciecha Dziełżyńskiego, tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa o pseudonimie Jerzy Stefański na Giełżyńskiego TW Jerzy Stefański Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego uwaga 133 fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski zarys estetyki Hazarów, kanto. 525 rzymskimi Wojciech Giełżyński jako TW Jerzy Stefański pisał raporty dla Służby Bezpieczeństwa ze zagranicznych wojarzy a przyznał się do nieetycznej strony swojego życiorysu po zdemaskowaniu agenta SB przez kolegę dziennikarza. Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, czytał odtworzony przed chwilą plik archiwalny, ubogacamy jeszcze treścią listu pracownika tygodnika Solidarność, Warszawa, pierwszy, drugi, dziewięćdziesiąty pierwszy. Szanowny Panie, bardzo żałuję, czytamy w liście, że nie spotkaliśmy się, gdy był Pan w Warszawie. Niestety ciągle jestem w rozjazdach. Teraz z kolei jadę do Indochin i mam mnóstwo załatwiania. Stąd odpisuję nie tak szybko, jak zamierzałem. Miło nam było wydrukować parę tekstów Pana, Miło też, że pan nadal o nas nie zapomina. Z ostatnich artykułów na razie jednak nie skorzystamy. O sytuacji w krajach bałtyckich mamy sporo materiałów bezpośrednich, a o Jugosławii pisaliśmy ostatnio sporo, w tym duży tekst pana Giełżyńskiego. Pozdrawiamy i do usłyszenia albo zobaczenia. Aleksander Kropiwnicki Koniec przytoczenia z ulicy Czackiego, 15 przez 17, Warszawa, Skrytka, Pocztowa. Afera podsłuchowa, fascynacja obłędem, 341, Mychnik and Przyjaciele na BIS. To plik z zakresu estetyki hazarów. Stefan Kosiewski do prokuratora. Afera podsłuchowa. Fascynacja obłędem, rozdział 341. Mychnik end przyjaciele na bis. Zarys estetyki hazarów. Stefan Kosiewski do prokuratora generalnego. Zniweczona rzeczywistość. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Dlaczego został zatrzymany Robert Sowa, zaś ksiądzka Kazimierz Sowa nie ma jeszcze postawionych zarzutów? Pierwsze, Ksiądz Kazimierz Sowa, urodzony 31 lipca 1965 roku w Lipiążu, jest bratem marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy. Platforma obywatelska, w której na popłatnych synekurach Dorabia się majątku między innymi, <śmiech> przepraszam, <śmiech> rodzina księdza kardynała Dziwisza, herbu gwiazda żydowska nad krzyżem na Giewoncie. W celu udzielenia odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, przypomnijmy o poście Dokonanym 1 sierpnia 2005 roku zatytułowanym Ksiądz Sowa ma do geszeftów i słowiańskie imię Kazimierz. Koniec przytoczenia tytułu. Jako likwidator ksiądz Sowa sprzedał logo plusa w spółce AD.point.com. Już jako osoba prywatna założył natomiast nową spółkę Radio Plus Polska, gdzie objął 12 udziałów o wartości 6 tysięcy złotych i stanowisko prezesa. Współzałożycielem i większościowym udziałowcem nowej spółki jest ad.point, która objęła 88% jej udziałów za 44 tysiące złotych. Prawnicy kościelni zarzucili wczoraj, tu cytujemy cały czas, post z 1 sierpnia 2005 roku księdzu Sowie, że nie miał pełnomocnictw episkopatu do utworzenia nowej firmy. Kościelni prawnicy podkreślali wczoraj, iż ksiądz Sowa jako likwidator spółki Radio Plus sprzedał jej logo bez zgody Współwłaściciela Radia, czyli Episkopatu Polski. Punkt drugi. W nawiązaniu do postu zatytułowanego Stefan Kosiewski do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego CIP RFID Przecinek generał Marian Janicki z 20 października 2010 i w odpowiedzi na przesyłkę skargi małpa 10 czerwca 2014 przytaczam wykonując polecenie służbowe w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź w sprawie PG7 Rzymskie KO1 281 łamane przez 14 pani, podpisany Pani Magister Monika Bielak, referent Biuro Prokuratora Generalnego Prokuratora Generalna ja zaś wyjaśniam co następuje to przytaczam tamten post dotyczy działania w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanej grupy złoczyńców. Pogrom antypolski w Tomaszowie Mazowieckim w lipcu 2008 roku. Tu wniosek o przekazanie do prokuratury sprawy ujawnienia tajemnicy państwowej przez generała Mariana Janickiego szefa biura ochrony rządu oraz o anulowanie na wniosek ministra sprawiedliwości wyroku wydanego zrażącym naruszeniem prawa przez sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim 1 sierpnia 2008 roku Szanowny panie ministrze Generał Marian Janicki, szef biura ochrony rządu, według jego własnych słów był w szoku i dlatego zapewne popełnił przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej w związku z jego wypowiedzią zawierającą Niedwuznaczną informację o tym, że wszystkich, prawie wszystkich funkcjonariuszy biura ochrony rządu zabitych 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku i zmasakrowanych na miazgę, jak cała reszta uczestników tragicznej z Stokazynia, mającej zainaugurować jego prywatną kampanię wyborczą, zlokalizowano niezwłocznie na miejscu oraz poukładano bezbłędnie w trumnach dzięki wszytym pod skórę RFID aktywowanym z zewnątrz za pomocą urządzeń emitujących promienie rentgenowskie w odróżnieniu od działających na baterie i fale radiowe, chipów GPS, które rząd RFM wprowadza do dowodów osobistych wydawanych od 1 listopada bieżącego roku i tu przestajemy e, przytaczać. E, natomiast podajemy link, gdzie można więcej informacji uzyskać na ten również interesujący temat. I dalej na temat generała Janickiego ze serwisu niezależna.pl Generał Marian Janicki odszedł z Biura Ochrony Rządu 1 marca 2013 roku a więc niejako dopiero w dwa lata po yy, wysłaniu pisma do ministra. Po dymisji były szef BOR nie mógł narzekać na brak propozycji od ludzi ze Platformy Obywatelskiej. Janicki ma szczególnie dobre kontakty z Małopolską PO, m.in. z byłym rzecznikiem rządu Pawłem Grasiem. To zostało opublikowane. Koniec przytoczenia opublikowano 19 lutego 2014 roku. Punkt trzeci. Znowu przytaczamy. Tym razem y ze serwisu w polityce.pl Punkt trzeci. Generał Spec Służb Specjalistą od oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i miejsc parkingowych? Wygląda na to, że Marian Janicki w czasie katastrofy Smoleńskiej, szef biura ochrony rządu, ma nowy fach w rękach. Pisze serwis w Polityce, zaprzytaczając za, za Gazetę Polską. I jak donosi Gazeta Polska, Janicki został Właśnie członkiem Rady Nadzorczej Gdowskich Zakładów Komunalnych, publicznej firmy powstałej kilkanaście dni temu. Właścicielem spółki jest gmina Gdów, województwo małopolskie. Na czele, na której czele stoi wójt Zbigniew Wojas, wywodzący się z Platformy Obywatelskiej. Informuje serwis w polityce, w sieci, to związane są w sieci, to, jest, to są młody, rokita i tak dalej. Punkt czwarty, przytaczamy, wokół osoby generała, przytaczamy rzecz jasna dla potrzeb prokuratury generalnej, wokół osoby generała krążyły liczne kontrowersje związane z jego rolą w organizacji ochrony tragicznego losu lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Wobec generała Janickiego padały zarzuty o brak profesjonalizmu w organizacji ochrony prezydenta. Jednak obrońcy generała wskazywali, iż ochrona była zorganizowana. Mimo to kontrowersje nie milkły aż do dymisji Janickiego w 2013 roku. W maju 2013 roku, a więc dwa miesiące po odejściu z BOR, Janicki został powołany w skład Rady Nadzorczej Krakchemii, znanej w całej Polsce spółki akcyjnej handlującej artykułami chemicznymi. Koniec przytoczenia. Generał, powiedzmy to wyraźnie, generał Marian Janicki dorabia do emerytury generała dywizji jako jeden z dwóch sekretarzy rady. Piąty punkt Drugim sekretarzem jest ksiądz Kazimierz Sowa, który zaczynał nie tak dawno swoją karierę dziennikarską w tygodniku wprost, prowadzonym przez byłego tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa. Natomiast zakończy ksiądz Sowa Karierę w szemranym biznesie, związanym za sobą byłego szefa Boru wtedy, kiedy Pan Bóg będzie tego chciał, żeby ksiądz katolicki nie zajmował się szkodliwymi dla Kościoła Jezusa Chrystusa trefnymi geszeftami, lecz aby zgodnie ze swoim powołaniem prowadził wiernych swej parafii ku zbawieniu. W tym miejscu przytaczam y, również nadesłaną korespondencję z Wydziału Trzeciego do spraw nadzoru y, Prokuratury Generalnej dnia 6 czerwca bieżącego roku opatrzoną sygnaturą 3 rzymskie KO 374 łamane przez 14 z dopiskiem sekretariat KO, a przepraszam, to jest w takim razie to jest prokuratura okręgowa nie, nie prokuratura generalna, KO w załączeniu Katowice, Okręgowy Katowice, w załączeniu przesyła pismo z 6 5, 6, 6, 6 2014 KO 374 14. Niestety nie umiałem otworzyć tego pisma. Wysłałem do prokuratury w Katowicach informację, że pismo zostało fałszywie, błędnie skonstruowane. Nie da się otworzyć. Niestety prokuratura. Katowicach zajmuje się tak samo jak w PRL-u nie tym, co powinna i nie ma szacunku do klienta to znaczy obywatela Rzeczpospolitej Polski. punkt szósty czy arcybiskup Krakowa będzie umiał na starość jak trzydziestoletni Pan Jezus odpasać sznur i pogonić precz handlarzy wykorzystujących Kościół świętych, Święty do nieczystych machlojek diabła. W gospodarce przytaczamy, znowu napisali: Nie wykluczamy, iż za obecnością księdza Sowy i generała Jańckiego w zarządzie spółki przemawia jakiś, zmyślny plan biznesowy pisał, koniec przytoczenia tak pisał dziennikarz w lutym 14 roku na serwerze w gospodarce szanowna pani prokurator wspomniany przez dziennikarza plan biznesowy odsłania się sam pochodzący z Małopolski prokurator generalny Andrzej Seremet, urodzony 10 listopada 1959 roku i ksiądz kardynał Dziwisz, także Małopolska, winni rozpocząć analizę wspólnej działalności geszewciarskiej, byłego generała Janickiego oraz księdza Sowy, który mynął się na Boga z powołaniem na księdza od uświadomienia sobie faktu, że pierwszym i jak dotychczas jedynym efektem działania obu tych grzesznych osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego jest umorzenie tysiąca akcji spółki i wyprowadzenie w 2013 roku z Krakchemii 10,2 milionów złotych wypłaconych właścicielowi umorzonych akcji dzięki zmniejszeniu kapitału zakładowego Krakchemii po uzyskaniu kredytów z dwóch banków krajowych wprowadzonych w błąd w związku z fałszywie zadeklarowanymi zamiarami zarządu spółki nadzorowanego przez księdza Sowę i emerytowanego generała poru Janickiego. Nadzorowanych w taki sposób, jak widzimy. Punkt siódmy. Bibliografia bo notatki do sprawy, szanowny panie prokuratorze. KO 1 212 na 14, czyli werba volant, skrypta manent. I to znowu sygnatura prokuratury generalnej, a zatem adresujemy bezpośrednio do prokuratora generalnego, senato, prokuratora generalnego Seremeta z Małopolski dokonane na serwerze w Krakowie notatki na temat działalności księdza Sowy, biznesowej działalności księdza Sowy, i generała Janickiego. 17.04.2013, raport bieżący numer 11 2013 z dnia 29.05.2013. Akcje nabyły, zostały nabyte w celu umorzenia, raport bieżący i tak dalej. Milion akcji o wartości 10,2 miliona. Raport bieżący z 3 6. 2013 podpisania aneksu do umowy kredytowej z Bank Zachodni WBK spółka akcyjna Zarząd Chemii informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Bank Zachodni WBK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Bank, poprzednio Kredyt Bank, spółka akcyjna, podwyższający kwotę kredytu z 12 milionów do kwoty 17 milionów złotych. Prezes spółki Jerzy Mazgaj sprzedał łącznie cztery miliony dziewięćset dziewięć posiadanych przez ciebie akcji spółki po tym jak w dniu siedemnasty szósty dwa spółka podpisała aneks numer 3 do umowy kredytowej zawarty dnia osiemnastego dwunastego roku z powszechną kasą oszczędności bank Polski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Bank zgodnie z adresem numer z aneksem nr 3 okres wykorzystania limitu został przedłużony do 16. 6. 6. 2016. no i tutaj link odsyłający prokuratora generalnego Seremeta Andrzeja do zapoznania się dokładnego z, z tym co to tam podpisał ksiądz Sowa i generał Janic. Limit kredytu wielocelowego został zwiększony o kwotę 10 milionów złotych. To jest na serwerze krakchemia.pl. Raport bieżący numer 24 2013 z 11, 12, 2013 kwota wynagrodzenia za wszystkie umorzone akcje wyniosła 10 milionów 200 tysięcy złotych. Słownie 10 milionów 200 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy eminenta wynosi 9 milionów. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom akcji umorzonych wyniosło 10 25 złotych za jedną, słownie jedną akcję. Paragraf czwarty ustawy pierwszej przez zmianą dokonaną uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2013 roku miał następujące brzmienie. Przytaczam kapitał zakładowy spółki wynosi 10 milionów złotych. 10 milionów akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 zł. Każda wartość 10,2 10, zł. jednej umożli Nie była statutową wartością jednego zł. wypłaconej osobie 10 osobie. Wypłacono, przepraszam, wypłacono jednej osobie. 10,2 milionów złotych kosztem zmniejszenia kapitału zakładowo. No banki o tym nie wiedziały, nie miały pojęcia, że taki jest cel działania spółki. Wyprowadzenie kapitału, a Rada Nadzorcza Spółki podpisuje na zgodę. Ksiądz Sowa, przypomnijmy, i generał Janicki, panie prokuratorze generalni. Obecnie paragraf czwarty ustawy pierwszej brzmi: kapitał zakładowy po 9 milionów i dzieli się na 9 milionów akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 zł każda. Po uzyskaniu nowej, nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty 22 milionów złotych na rzecz Bazel, Orlen, Polylefins, sprzedaż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, beneficjenta gwarancji. Z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z umowy o niewyłącznej dystrybucji z dnia 27 .3. 2012 roku zawartej powie Bazel, Sales and Marketing Kompany B.w.V, BW, przepraszam kropka przecinek Basel Orlen Polileofins. Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i krakenia spółka akcyjna. Na temat tych akcji pisanych w nazwie po angielsku, czego zabrania uchwała o ochronie języka narodowego, narodu polskiego, możemy porozmawiać przy innej okazji. Zmniejszono kapitał zakładowy spółki akcyjnej Krakenia, ale te spółki albo należy rozwiązać Albo ich nazwy zapisać po polsku, żeby nie wprowadzać w błąd i nie sugerować, że pieniądze wyprowadzono za granicę. Zarząd Krakchemia S.A. informuje, że w dniu 10, 12 2013 wpłynęła do spółki informacja o rejestracji przez sąd rejestrowy, obniżenia kapitału zakładowego Krakchemia S.A. raport bieżący numer 24 przez 2013 z dnia 11-12 2013 ksiądz Sowa i generał Janicki zgodzili się na to żeby księgowość kni przekazać w 2013 roku nowej kancelarii tu przytaczam 18 lipca 2000 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru Kancelaria Biegłych Rewidentów, konto spółka ZOO jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, tym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego spółki. Półroczy 2013 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansów za rok obrotowy 2013. Kancelaria Biegłych Rewidentów, Konto UKAZO z siedzibą w Krakowie, ulica Syrokomi 17 jest wpisana na ten przedmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327. W zgromadzeniu, koniec przytoczenia i teraz uwaga, panie prokuratorze generalny, w zgromadzeniu 17, 17 lipca 2013 roku brał udział tylko jeden akcjonariusz. Punkt ósmy. Punkt ósmy. Natomiast w sprawie Adama Michnika, zakładającego podsłuchy na Rywina czy na ministrów Tuska, Mam tylko tyle do dodania, że żydowska banda tego syna Szechtera po, po 17 września 1939 roku sekretarza generalnego komunistycznej partii zachodniej Białorusi. Zaś po Magdalence 1989 roku jego syna oligarchy żydowskiego, który dorobił się milionów na zagarnięciu znaczka naszej prawdziwej sarności z lat 80-81 brata stalinowskiego prokuratora Stefana Michnika, który ma krew pomordowanych wyrokami skazującymi Polaków na rękach, zawłaszczyła sobie prywatną moją własność intelektualną, zawierzoną w dobrej woli, na zasadach, serwerom Gazety Wyborczej w serwisie blog.pl. Tak na przykład wczoraj ludzie Michnika, Adama, Sejonisty Marcowo z 1968 roku takiego jak Borusewicz, Bogdan robi za Marszałka Sejmu zlikwidowali bandycko w ramach zacierania śladów przestępstwa, dokonania nielegalnego podsłuchu członków rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny blok zawierający kompromitujące, nikczemne poczytania Adama Michnika. Na adresie Wspólnotowy.pl zawierający oświadczenie Roberta Sowy, że nie zajmuje się on obrzydliwym precederem nagrywania na magnetofon kotu pijackiego swoich gości. Wobec tego oczekuje wyjaśnienia okoliczności, podsłuchiwania klientów przy stole. Nie mówiąc już o ubikacji jego restauracji, bo tam politycy tacy jak Belka, Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i Sikorski, minister spraw zagranicznych, pierdolą przecież jak w latrynie, mudziahedin ludyczny. Punkt dziewiąty. To nie oświadczenie, to fraszka którą chciałem dołączyć do wierszy moich zebranych na zlikwidowaną dłonią parszywca blogu autorskim skra-blog.pl. Zatem fraszka Niechaj to narodowie i Żydy postronni znają, że Hazary nie gęsi, ale gęsto Srają w latrynie sowa i przyjaciele, tak samo jak w kościele, bo one tak mają, tobie wełbach nas nasrają. Stefan Kosiewski z Frankfurtu nad Menem czytał autor z Panem Bogiem.